Teraz przejdźmy do, do serii pytań odnośnie funkcjonowania demokracji w Sopocie. to Panu ulubiony temat. Teraz o co chciałbym zapytać? Po pierwsze Zdarzają się sytuacje konfliktowe w mieście, w których mieszkańcy domagają się spotkania czy z prezydentem, czy, czy no z innymi. akurat to jeszcze wychodzi, ale z prezydentem jest nie zawsze łatwo. Czy uważa Pan, że mieszkańcy Sopotu powinni mieć prawo do ogłaszania oficjalnych konsultacji społecznych? Z pewnością tak, takie konsultacje są niezwykle ważne i potrzebne. Natomiast nie rozpościerałbym tego na 100% działalności jakby jednostki samorządowej kierowanej przez demokratycznie wybrane władze. Jest pewien pakiet rzeczy, które wymagają konsultacji, natomiast sądzę, że jest pewien pakiet rzeczy, które podlegają już decyzji tych ośrodków władzy, jakim jest Rada Miasta i Urząd Prezydenta. Wynika to z czego? Ja zawsze byłem zwolennikiem tezy, że ile kompetencji, tyle odpowiedzialności. Jeżeli polityk, prezydent podejmuje decyzję trudną, ale z jego punktu widzenia niezbędną, to ponosi ryzyko polityczne. I im więcej takich decyzji zapadnie, to moim zdaniem właśnie w państwie demokratycznym, o którym tu Pan wspomniał i sposobie procedowania, demokracja za cztery lata podziękuje danemu prezydentowi i zdecyduje się wybrać innego. Tak, ale no zdarza się w taki, znaczy są sytuacje, w których y, oznacza to, że na przykład powstaje jakiś budynek, y, na który mieszkańcy okoliczni się nie zgadzają. No na przykład jest, ten, jest sprawa Brodwina i sprawa bloku na Brodwinie, tak, czy wydaje mi się, że w sytuacjach konfliktowych, kiedy, kiedy mieszkańcy zgłaszają protest, jest dobrą formułą to, żeby się spotkać i w y, for, formie, no to już takiej, jaką będzie, będzie zaakceptowana wspólnie przez radnych, y, i porozmawiać o tym, jak rozstrzygnąć dany konflikt. I teraz chodzi o to, żeby mieszkańcy mogli takie spotkanie ogłosić, bo zdarzało się tak, jak na przykład w sytuacji studium, która jest, no, no trudno powiedzieć, że to jest małe, to jest olbrzymia rzecz studium, tak? czyli decyzja o tym, jakie będzie, co, gdzie będzie można budować w całym Sopocie, gdzie zarówno przewodniczący Rady Miasta, jak i prezydent odmawiali zrobienia tak naprawdę dodatkowego spotkania dla mieszkańców, ale takiego prawdziwego, które byłoby realnie ogłaszane. To chodzi o tę sytuację. Czy uważa pan, że na przykład po zebraniu 200 podpisów mieszkańcy powinni mieć prawo do tego, żeby takie konsultacje zostały ogłoszone, żeby złożyć wniosek i ten wniosek byłby wtedy ostateczny? Proszę pan materię niezwykle trudnej, bo ja udowodnię w tej chwili swoją wypowiedzią, że nie jestem politykiem, czuję się bardziej urzędnikiem, zarządcą, bo powiem, że głosowałem za tym, aby ten budynek wysoki mógł powstać w tym rejonie. Ja wiem, że 200 mieszkańców... Ale głosował Pan w studium, czy w planie miejscowym? Przy planie, przy planie miejscowym głosowałem za tym, aby nie ograniczać tej zabudowy do poziomu sąsiednich bloków. Ale był Pan przeciwny studium, o ile pamiętam. Byłem przeciwny studium, wynikało moje przeciwieństwo studium przede wszystkim z punktu widzenia innych rozwiązań, które są tam zapisane, jak choćby zabudowa ulicy Rzemieślniczej. To jakby główny do, do tego powód. To, to był mój główny powód. Natomiast no, wracając do wątku, y, istotą rzeczy konsultacji jest uzyskanie pewnej wiedzy o mm, spojrzeniu szerszej grupy społecznej na zaproponowane rozwiązanie. Ja jestem przekonany, że żyjemy w takim państwie, gdzie nie mówię mieście, w takim państwie, gdzie 99%, może 95% ludzi uważa, że powinny powstawać takie monarowskie, nie wiem nie chcę nazwać tego schroniska, takie miejsca, gdzie ludzie w ciężkiej chorobie powinni wychodzić z tej choroby. Ale również 95% społeczeństwa uważa, że nie powinno to powstać w ich bezpośrednim sąsiedztwie. I konsultacja na ten temat jest niezwykle ciężka. Bo proszę zwrócić uwagę, że ten sam człowiek zagłosuje za tym, żeby taki ośrodek Monarowski budować, ale również za chwilę zagłosuje za tym, żeby nie stał za jego płotem. I tutaj ktoś musi tą decyzję podjąć, gdzie on powstanie. To jest pewne ryzyko polityczne. No tak, ale inną, znaczy rozumiem te pana wątpliwości, ale wydaje to, mi się, że... To jest dosyć skrajny przykład. Mhm. Znaczy, A, to, ja też chodzi o to skrajny przykład. Chodzi też o to, żeby szukać rozwiązań kompromisowych i być może ośrodek taki tak i znajdzie się działka, na której nikt nie będzie wyrażał sprzeciwu. Załóżmy, że takie rozwiązanie jest możliwe, przynajmniej teoretycznie. Z pewnością takie rozwiązanie jest możliwe teoretycznie, akurat w przypadku Sopotu z pewnością jest to trudne ze względu na jego lokalizację między tak. miastami, wzgórzami i Zatoką Gdańską. Tak, no ale jeszcze, żeby uzyskać już taką tak. e, konkretną odpowiedź. Czy w sytuacji konfliktowej, kiedy mieszkańcy e, chcą porozmawiać o sprawie, która bezpośrednio ich dotyczy, bo to jest i na ich osiedlu ma powstać coś, z czym się nie zgadzają, czy powinni mieć prawo do tego? żeby na ich wniosek zostało zorganizowane spotkanie na ten temat. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, tylko pada pytanie, do kogo należy ostateczna decyzja, bo ja zdaję sobie sprawę, że takie konsultacje... A znaczy Odnośnie tego, yy, już pod... czy nie? Tak, jaką decyzję podjąć, A, bo, to... no bo konsultacje polegają na tym, proszę zwrócić uwagę, że na takie spotkanie nie przychodzą osoby, chyba, że są celowo zaproszone, żeby stworzyć coś w rodzaju przeciwwagi, ale mówmy o takim przyjściu z potrzeby serca, przyjściu z potrzeby wypowiedzenia się, a nie zorganizowanego przyjścia, bo takie, jak Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, mają miejsce, żeby stanąć w obronie budowy 11 kondygnacyjnego budynku na Brodwinie. Tam nikt nie przyjdzie taki, bo prawdą jest, że wszyscy wolą mieć pachnący ogród czy zieleń za oknem niż stojący dodatkowy budynek, no to jest naturalne, jesteśmy ludźmi. Znaczy tam, z tego co pamiętam, to chyba ponad 100 osób było za budową tego, tego wieżowca i w tym osoby, które mieszkają w najbliższym sąsiedztwie. W tym jest to 6 bloków na końcu, no, ale dobra, to już jest konkretny taki przykład. oczywiście zgodnie z prawem decyzja podjęta przez mieszkańców, jakby opinia mieszkańców powzięta na kon podczas konsultacji nie jest wiążąca. Tak? No Czyli wiadomo, od, od strony prawnej decyzja pozostaje w ręku rady miasta lub prezydenta. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli mówimy o tym, że, e, że, że dążymy do demokratycznego zarządzania miastem, to decyzja mieszkańców powinna być tą rekomendacją dla radnych, co z tym fantem potem zrobić. Także oczywiście to wszystko zależy od konkretnego przypadku. Tak? Także to dobrze do tego. Ale, ale ja muszę się wtrącić. Ale to działa tylko w jedną stronę. To działa tylko w jedną stronę, bo nie wyobrażaj nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić sytuacji, że y, mieszkańcy będą y, dążyli do tego, aby na prywatnej działce powstał wieżowiec, a prezydent miasta powie, że powinien powstać park, czyli zielenie, czy boisko piłkarskie czy na młodzieży jakiś plac zabaw. W drugą stronę to jakoś by nie wyobrażamy sobie, że mogą zadziałać. Hmm. Znaczy, bo myślę sobie tak, że generalnie no wszyscy... Znaczy, że mieszkańcy chcą mieć pod oknami park, to jest normalne, prawda? Aczkolwiek może być również grupa mieszkańców, która widzi potrzebę tego, żeby gdzieś ich dzieci w Sopocie mogły zamieszkać. I taka grupa, jak rozumiem, też się w Sopocie pojawiła. Także to jest taki drugi drugi. Jasne Bądźmy pytanie. dobrej wiary, że nie było Dobra. to sterowane. I teraz tak, jeżeli chodzi, jeszcze jesteśmy przy temacie budynków akurat, to możemy przejść do opiniowania projektów architektonicznych. To będzie... Dobrze, czy uważa Pan, że jeżeli jest budynek finansowany ze środków publicznych, na przykład, załóżmy, akurat nie dotyczy to tego dworca, ale gdyby to był, na przykład, nowy dworzec, który mieszkańcy się składają poprzez podatki i on chcą się zgodzić. Dworzec, teatr, jakikolwiek inny budynek, w którym część kosztów realizacji pokrywa miasto. Tak. Czyli Czy... każdy, który jest tak naprawdę budowany bądź remontowany bądź jest zmieniany jego sposób użytkowania za nasze pieniądze. Tak. Czy mieszkańcy powinni mieć. Prawo do tego, żeby zaopiniować ten projekt, czy on się podoba. Czy na przykład od, od budynku Nowego Dworca, jeżeli byłby publiczny za publiczne pieniądze, aż po na przykład fontannę, przypomnik jakiś w kluczowym takim miejscu. Ale nie mówimy o aspektach technicznych, tylko o tych wizualnych, czy, czy zgadzamy się z tym, żeby za nasze pieniądze powstał taki budynek lub taki pomnik na przykład na, na, na dole Mąciaka. O, ta kwestia jest niezwykle ciężka do rozważenia, bo mam tą przyjemność, że znam bardzo wielu architektów, z nimi się bądź przyjaźnie, bądź koleguje, a niektórych profesorów i nie tylko Politechniki Gdańskiej z architektury również wymieniałem poglądy. I jeden z profesorów, ja teraz jego nazwiska nie pamiętam, na takim spotkaniu comiesięcznym architektów w Sopocie, w Spatifie zapraszam pierwszy czwartek miesiąca. Tam po... wejście. Nie, nie, nie, nie, nie, absolutnie, proszę Cię yes. tym nie zrażać, można wejść. I ja nie pamiętam, wiem, że to osoba około 70-letnia, która również tam od czasu do czasu bywa. Rozpocząłem z nią, może niepotrzebnie, z duże ryzyko, poniosłem dyskusję o centrum Pompidu w Paryżu, bo akurat wróciłem z Paryża. I w mojej ocenie to centrum Pompidu psuje to, to miejsce. Jest piękna architektura zatyka dech w piersiach sprzed stu lat i postawiono to centrum. I wyraziłem się w sposób lekko negatywny, chcąc słuchać Pana Profesora, co sądzi na ten temat. I usłyszałem zupełnie coś innego. Powiedział, że to świetny pomysł, że to tak powinno że bardzo dobrze się wpisało, i tak dalej. Więc proszę zwrócić uwagę, że sami architekci między sobą są w bardzo różnych zdań co do estetyki w budynku. też nie tutaj wkraczamy w problem, o którymśmy ostatnio dyskutowali, że ja mogę sekundę tylko na forum, bo to jest dosyć, dość istotne, że większość moich znajomych, którzy nie są architektami, ja przyznam się, jestem architektem, zarzuca architektom właściwie już od momentu, kiedy stają się studentami pierwszego roku, że wszystko wiedzą lepiej, że zadzierają głowę, że są niesamowitymi egocentrykami, narcyzami i że nigdy, ale to absolutnie nigdy, nie biorą pod uwagę relacji, reakcji społecznej na to, co tworzą. Ja myślę, że w... Tu, jeżeli wprowadzimy, ja rozumiem, że konsultacje społeczne w przypadku architektury to jest broń posieczna, i jako architekt mówię to z pełną świadomością. Natomiast może, jeżeli to wprowadzimy, zacznie się jakikolwiek dialog pomiędzy społeczeństwem niewykształconym architektonicznie i architektami. I to może prowadzić do, nie wiem, może prowadzić do katastrofy, a może prowadzić do świata idealnego. Znaczy, z mojej strony znaczy też, dlaczego uważam, że takie konsultacje mogą być przydatne? Dlatego, że na przykład. Yy... Mogą się mieszkańcy zrzymać, że za ich pieniądze powstały rzeczy, które się im kompletnie nie podobają. Rozumiem, że właśnie architekci mają swoje spojrzenie tutaj wynikające z całej tej wiedzy i tak dalej. Okej, okay, ale nie znaczy to, że mogą za nasze środki budować coś, z, kiedy 37 tysięcy osób, potem będzie po prostu szlak trafia, jak będą na to patrzeć. Czyli do tego zmierzam, do, to to jest ta... 32 tysiące szlak trafia, a 5 się podoba. Takie Ale mamy miejsce. 5 tysiąc architektów? Nie, nie no co ty? Dzieci, no. które nie wrobiły swego poglądu na ten temat. Aha, no tak. Dobrze. Okej, okay, czyli, żeby też podsumować ten wątek. Czy uważa pan, że gdyby były takie sytuacje, że mamy coś, coś budujemy takiego, czy spotkanie, na którym mieszkańcy mogliby zaopiniować projekt, byłoby rozsądne, czy dałoby, czy uważa pan, że powinno się w ten sposób to robić? Jeżeli takie spotkanie odbyłoby się sukcesem, sukcesem nazywam tu zaopiniowanie, jak to ma wyglądać, to tak. Tylko proszę zwrócić uwagę, że na takie spotkanie otwarte przecież mogą przyjść zupełnie ludzie o zupełnie innych gustach, zupełnie innej tak, wrażliwości, prawda? No tak... I, i, co będzie, co, I co będzie konsensusem wtedy z takiego spotkania? Jaki, jaki wniosek wypłynie, y, który będzie podpowiedzią dla, dla architektów pracujących nad danym projektem? Myśmy o tym jeszcze rozmawiali przy wywiadzie z poprzednim kandydatem, że to nie miałyby być konsultacje, w których, w których mieszkańcy będą mówili, jak coś ma wyglądać, tylko będą wybierali wspólnie nie wiem, z jury konkursu jedną z propozycji. To nie o to chodzi, żeby teraz wszyscy się brali za robienie architektury. Ja jestem za tym, że specjalizacja w naszym życiu współczesnym jest bardzo potrzebna. Natomiast chodzi o to, żeby ludzie mieli możliwość wyboru, co zmniejszy potem stopień niezadowolenia społecznego, potem kiedy coś już zostanie zrealizowane. Mówimy tu zarówno o niedużych nie wiem, formach małej architektury, takich jak planowana fontanna na Placu Przyjaciół Sopotu, jak i o, o nie wiem, no, większych zjawiskach. Ja myślę, że, że jedną z istotnych bardzo rzeczy tego, co się stało ostatnio w Sopocie, czym jest Centrum Hafnera. Centrum Hafnera stało się tak naprawdę katalizatorem niezadowolenia społecznego. Nie tylko z tego, jak wygląda przestrzeń, tylko z tego, co się, co się dzieje w mieście i jak, w, jak, w jakim kierunku to miasto idzie. Ja myślę, że to jest tak, że to, to, była, to była jednak nie wiem, zapalnik, który... No to jest już nasza dyskusja, mam nadzieję, że to się... Ale to się, bardzo dobra sobie... dyskusja, cieszę, się, że mogę w niej uczestniczyć. No to ja, ja lubię zadawać przewrotne pytania, w takim razie, czy konsultacji społecznej powinien podlegać koncepcja budowy Muzeum II Wojny Światowej? Ale w Gdańsku. W Gda ja w Gdańsku mówię, w Gdańsku. No, to jest akurat, ale... muszę, od znaczy, razu powiem szczerze, że to trzeba by się zastanowić, bo to ma być, to nie ma być lokalne, tak? To ma być finansowane jako projekt ogólnopolski, bo to nie jest tak, że Gdańsk sobie postawi coś. Tak to... No, Tym, udział Gdańska, udział 30 tysięcy i 30 tysięcy, czy 35 tysięcy mieszkańców nam odpowie, natomiast jeżeli zapytamy 40 milionów, to może się okazać, że muzeum nigdy nie powstanie. Tu mamy do czynienia z skalą zupełnie i ze skalą wydatków inną i też z tym, kto, kto jest decyzyjny w sprawie muzeum. Znaczy jest jeszcze jedna kwestia, czyli to dochodzenie do konsensusu, tak, czyli tutaj wybór dobrej metody głosowania, wydaje mi się byłby bardzo przydatny, żeby wyłonić ten projekt, który autentycznie byłby, na który mogliby się zgodzić wszyscy, tak, czyli dobra metoda głosowania wydaje mi się właśnie, że nie głosowanie większościowe, ale preferencyjne. I jeszcze jedna rzecz, że to też nie musi być, tak jak przecież robimy w sprawie parku grodowego, to co teraz proponujemy, żeby mieszkańcy włączyli się już na tym wczesnym etapie przygotowywania projektu, aczkolwiek nie wymaga to tak technicznej wiedzy, czyli tutaj jest to po prostu stosowne, że, że wybór mieszkańców, czy, czy róże, czy zioła nie, nie będzie stanowił o tym, że na przykład budynek nagle się rozsypie, tak? To wydaje mi się, że w tej konkretnej sytuacji włączenie się mieszkańców na samym początku planowania jest uzasadnione. Natomiast ja cały czas stoję po tej stronie, żeby w przypadku projektu architektonicznego mieszkańcy byli jednym z głosów jury konkursowego po prostu. Żeby głos mieszkańców był brany pod uwagę przy ostatecznym wyborze jednej z koncepcji, tak jak podczas konkursu. Natomiast do tego jest konieczne robienie konkursów na budynki, w których y, część bu budżetu realizacji jest pokrywana przez miasto. Ja. wracamy jeszcze do, do pytań do kandydata, do kandydata, bo żeśmy zboczyli w taką dyskusję. Ale y, y, Pytanie odnośnie wydatków z budżetu. Opiniowanie projektów architektonicznych może być kontrowersyjne, ale co pan uważa na taki pomysł, że mieszkańcy mogliby również opiniować wydatki z budżetu miasta? I to jest ta formuła budżetu obywatelskiego lub budżetu partycypacyjnego, zależnie od jak, jak to zwał, czyli udział mieszkańców przy podejmowaniu decyzji, które projekty miały być realizowane w danym roku sięgnął Pan do tylko wąskiego jakby aspektu budżetu, czyli projekty, które mają być realizowane, ale to nie jest błąd, to jest słusznie, bo proszę zwrócić uwagę, że lwią część budżetu jednak pokrywają tak zwane wydatki stałe jak, yy, i otrzymywane na to subwencje bądź dotacje, które są ukierunkowane i muszą być na to wydane. Yy, upowszechnienie i upublicznienie w celu przeprowadzenia dyskusji właśnie w których dzielnicach, jakie projekty w jakiej kolejności będą opiniowane, wykonywane, realizowane, jest dobrym pomysłem. Z tym, że to dotyczy niewielkiej skali finansowej. Ale mm, kiedyś słyszałem taką plotkę, mówię kiedyś od 20 lat temu, że 18 lat temu, że w Szwajcarii, w którymś z kantonów jest tego typu sytuacja w małych miasteczkach, że zbiera się właśnie ta pewna grupa mieszkańców i decydują, czy remontujemy szkołę, czy remontujemy odcinek ulicy, który, z którego wszyscy korzystamy. I w fali tej dyskusji podobno trwa, odbywa się normalnie głosowanie między tymi ludźmi. I ta decyzja jest wiążąca dla pełniących tam funkcje jakby wykonawcze. Jest to możliwe, z tym, że bardzo bym chciał w tym momencie ograniczyć tą możliwość do pewnych procentowo kwot, które przeznaczane są na modernizację, na remonty, czy na inwestycje miejskie. Znaczy ja od razu też tak powiem, że też tak o tym myślę, bo trzeba by rozgraniczyć wyraźnie, co jest tym budżetem jakby wydatkami stałymi, w które się nie wchodzi, bo w subwencje w ogóle nie można decydować o tym, bo to już jest inna, inna pula pieniędzy, a po prostu co roku można by było na początku roku ustalać jaka część budżetu y, miasta byłaby do dyspozycji w formie, czy do dyspozycji, która mogłaby być poddana konsultacjom. Tematem otwartym. Tak, tak. tak. Mhm. Że, czyli, że na przykład właśnie, że w tym roku stawiamy na ścieżki rowerowe, a w przyszłym realizujemy na przykład budowę nowego boiska, czy nowej, nowej jakiejś sali gimnastycznej. W ten sposób sobie to wyobrażam. Mhm. No to i tu spójnie, spójnie myślimy, w jakiś sposób spójny. Natomiast no... Pytanie znowuż tego typu, czy w sytuacji, czy port lotniczy ma przeprowadzić kapitalne swoje modernizacje, właściwie nową budowę, prawda, nowego terminalu i czy obejmować udziały, to jest decyzja troszkę polityczna i patrząca szerzej, a nie na własne podwórko Sopockie. I też trzeba wiedzieć, że pewną kwotę pieniędzy musimy angażować w takie projekty regionalne, metropolitalne. Znaczy osobiście nie widzę przeszkód w tym, żeby się angażować w projekty ponadlokalne i nawet wspierać Gdańsk na przykład w remontach sieci SKM czy coś w tym stylu, aczkolwiek to, czy 5 milionów powinniśmy przeznaczyć na dofinansowanie lotnisko, uważam za kontrowersyjne, ale z innych powodów. Także to jest kwestia, pytania tego, na ile będzie w przyszłości dobrze funkcjonował transport lotniczy i to, czy to jest w ogóle dobry wydatek w sensie takiej, takim przyszłościowym. Dobrze, to co, budżet obywatelski mam obgadany.